Podziemie podcastu odcinek 35 piąty No Trochę ostry Trochę ostry start, ale cóż, co zrobić? Um, zaraz, zaraz się podgłośnie, tutaj. O, dobra, wszystko powinno być. E, 35. odcinek e, o Interi360, e, czyli strona dziennikarstwa obywatelskiego, e, na której każdy zarejestrowany użytkownik. Może napisać swój artykuł i te, które trafią na główną, mogą mieć nawet 10 tysięcy odsłon, także całkiem sporo. I przeglądając właśnie stronę, trafiłem na e, artykuł, którego e, tytuł brzmi Z czegoś miałby się dziś Bareja? No, Bareja, czyli reżyser e, Misia, e, Alternatyw 4, Zmienników e, i innych Filmów i seriali. Zresztą każdy Polak wie kto to był Bareja. A jeśli nie wiecie, to nie jesteście Polakami, tylko nie wiem kim. <śmiech> jesteście, kurde, agentami SB. Agentura rosyjska, kurde, krąży w Polsce. Dobra, ale wracając do tematu, autorem owego artykułu jest niejaki Gustlik, który chciał nam przekazać 10 absurdów, z których śmiałby się Bareja. I tak, pierwszym absurdem jest kolejka po pracę. I cytuję tutaj pana Gustlika Największy, zdecydowanie pierwszy absurd to brak pracy Z jej znalezieniem mają problemy nawet absolwenci renomowanych uczelni państwowych Za PRL wystarczyło powiedzieć dzień dobry dyrektorowi i na drugi dzień już praca była I teraz tak e... Panie Gustliku Było sobie dwie osoby na stanowisku, zarabiały półtorej tysiąca złotych na głowę, razem trzy tysiące na stanowisko i nagle wpada trzecia osoba, te dwie pozostałe, które już tam pracowały od dawna, no niestety, żeby zakład się utrzymał będą musieli mieć obniżone pensje, zatem muszą jedną trzecią oddać dla nowego pracownika. I cierpią na tym dwie osoby, a jedna zyskuje. Prosty rachunek. Eee, dobra. Co jeszcze, co jeszcze? Eee, absurd drugi to wysokie ceny paliw, energii, gazu, żywności i wielu innych artykułów. I uwaga, uwaga. Brak kontroli nad nimi ze strony państwa. Eee, panie Gusliku, że tak się zwrócę. Wysokie ceny wynikają z tego, że podatki są bardzo wysokie, a nie z tego, że sklepy narzucają sobie ogromne marże. Eee, jeśli chodzi o ceny paliw, rzeczywista cena benzyny to jakieś 2,5 zł, a pozostałe 2,5 zabierają do kasy państwa nasze biurwy, nasze kochane urzędasy. I moim zdaniem to i tak jest za mało, bo nie potrafią się z tego utrzymać, ale cóż, nie rozumieją, że kiedy ludzie mają pieniądze, które krążą w obiegu, namnażają je i tak dalej, i tak dalej, wtedy państwo się rozwija. Właśnie skończyłem czytać wczoraj tą pierwszy ekonomii wolnego rynku Rodbarda, także jeszcze mam, że tak powiem, świeżą wiedzę. Nie no, dobra, mniejsza. W każdym bądź razie wysokie ceny wynikają z tego, że podpieprza się nam podatki, a ludzie mają to w dupie. Trzeci absurd to dysproporcja płac w firmach i zakładach. Można byłoby pokazać jak żyją prezesi i dyrektorzy, a jak ciężko harują na nich pracownicy. Hmm... I tutaj dam prosty przykład, którego Hugo użył w jeszcze koczowisku dekadencji, przedstawiając to bardzo prosto. Jest sobie 100 górników i jeden dyrektor. Dyrektor zarabia, dajmy na to, 10 tysięcy górnicy po tysiąc. I teraz tak, kiedy zwolni się jednego górnika, no to trudno, wydobędzie się te kilka kilo węgla mniej. ale kiedy zwolni się dyrektora, automatycznie cała firma dostaje po dupie, czyli ta setka górników, ponieważ y, po pierwsze nikt nie dowodzi ich pracą, każdy robi sobie co chce, y, po drugie, co po drugie, po drugie y, jakby trzeba było sprzedać urobek, no to niestety górnicy wyjdą i ludzie będą ich mieli w dupie, bo Bo od byle górnika nikt nie kupi, a prezes sprzedaje na przykład do elektrowni i jest większe i stałe zamówienie. Mm, no. Tak to w sumie wygląda. Trzecim absurdem.. Nawet nie zauważyłem, że mi się podkład kończył. No nic. Trzecim absurdem jest... Wróć. Czwartym absurdem jest służba zdrowia, gdzie czeka się latami na wizytę u specjalisty. W dodatku płacąc za to składki na NFZ. Cóż. Jedyny sposób na naszą służbę zdrowia to jest prywatyzacja i wypieprzenie tego NFZ-u na zbity ryj. to jest prosty rachunek, ponieważ nie odkładając składki co miesiąc, tam nie wiem, te 200 zł na NFZ, a zostawiając sobie do kieszeni, można leczenie w miarę opłacić. Przecież kurde, nie chodzi się do szpitala w każdym miesiącu po 100 razy, nie? Rozumiem, jak ktoś, nie wiem, jest chory na serce i ma drogi operacje, ale od tego są fundacje, których jest masa i jest zasr od zasrania na... na rynku światowym e, NFZ co do NFZ-u, to najśmieszniejsze jest to, że nawet prywatne szpitale muszą podpisywać z nimi umowę e, bo zwyczajnie nie mogą leczyć no cóż ktoś to wymyślił, a że nie znalazł się nikt mądry, który by to obalił no to ba piąty absurd to głodne i niedożywione dzieci, których za komuny nie było Yy, tak, ciekawi mnie co jadły dzieci za komuny poza chlebem z masłem yy, lub chlebem ze smalcem moim zdaniem teraz nasze jadłospisy są dużo lepsze aniżeli te za PRL-u i co do głodnych dzieci, wynika to z tego że niestety nie mogą sobie znaleźć jakiejś pracy typu roznoszenie gazet czy coś bo oczywiście to jest zabronione no cóż Wszędzie są biurwy. Szósty absurd to ludzie żebrzący pod kościołami i grzebiący po śmietnikach, z którymi ja się osobiście nie spotkałem, aczkolwiek wiem, że są. No dobra. I za komuny. No co? Za komuny wpadło MO, czyli mogą obić. Zomą, zwłaszcza oni mogą obić lub ORMO. Oni rzeczywiście mogą obić. I po prostu ich przygonili, a teraz... jest e, pod tym względem powiedzmy, że wolność aczkolwiek taką dygresję zrobię, że jeśli chcielibyście po prostu się przejść po ulicy i się ściepnąć, musicie mieć pozwolenie bodajże z e, Rady Miasta e, nas, e, na przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy taki sobie absurd no cóż mm, szósty absurd siódmy Absurd to sanatoryjne warunki w więzieniach, dobre wyżywienie serwowane przestępcom, telewizja za darmo, a nawet wizyty panienek. na w szpitalach dla chorych głodowe racje żywnościowe, telewizja płatna. E, tak, jeśli chodzi o więzienia, moje stanowisko jest takie jak przy szpitalach. E, sprywatyzować to w cholerę. Podobają mi się więzienia na przykład w Stanach yy, i polecam wam użytkownika na YouTubie Z872 ZED872 yy, gdzie pokazuje właśnie yy, stan amerykańskich więzień yy, prywatnych więzień i państwowych zresztą też w każdym bądź razie jeśli chodzi o prywatne więzienia No. Jeśli chodzi o prywatne więzienia, to yy, pracownicy, <grym> wróć, więźniowie normalnie idą rano do fabryki, yy, dostają wypłatę, za tą wypłatę mogą sobie kupić jedzenie bądź skorzystać z innych przyjemności. Ponadto mogą sobie kupić telewizor i inne rzeczy, ale na to wszystko muszą zapracować lub sklepać nowych i kasę od nich wyciągnąć. Moim zdaniem to jest jakiś sposób. Eee, ósmy absurd to oświata. Przede wszystkim nikomu niepotrzebne gimnazja i tu się w pełni zgadzam, gdzie zgromadzono najtrudniejszą młodzież. Eee, no Z tego co wiem to do gimnazjum idą wszyscy, a nie tylko ta, w trudna młodzież. No nic, w dodatku niespokojny program edukacji, niemal ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności ścisłych. E, tak, jeśli chodzi na przykład o fizykę, to w gimnazjum i w technikum, do którego chodzę, wałkuje się praktycznie to samo. Jeśli chodzi o historię, to to jest w ogóle największa porażka, bo w podstawówce, w gimnazjum i w szkole średniej robi się to samo. I mówi się praktycznie wyłącznie o historii Polski. Tam wiadomo Rzym, Grecja, Mezopotamia, Egipt, a potem już tylko Polska, Polska, Polska, liźnięcie Napoleona, Polska, Polska, Polska. I na przykład e, rzucić hasło wojna stuletnia, to ludzie mają szczęki na ziemi i nie wiedzą, co to jest. Ale druga wojna światowa to mogą mówić cały dzień. E, tak, Polskie szkolnictwo to... To w ogóle jest tragedia, tego już nawet nie ma co naprawiać, to trzeba rozpieprzyć. Uczniowie dadzą sobie radę. Yy, dziewiąty absurd to chory system emerytalny. Obowiązkowe składki na taką pokraczną instytucję jak ZUS, które zmuszają wielu do działalności w szarej strefie, a przy tym niskie głodowe emerytury, które nie wystarczają na leki. Yy, tu się z Gustlikiem zgodzę. Obowiązkowe składki na ZUS to jest masakra. Eee, wchodząc na stronę nie obsługujemy.pl albo com, chyba com. Tak, nie obsługujemy.com. Można znaleźć proste wyliczenie. Czy wiesz, że zarabiając 2,5 tysiąca i odkładając 488 zł nie na ZUS, a na konto oprocentowane na 6% rocznie, po 41 latach zgromadzisz 1100 zł. No właśnie, milion sto tysięcy złotych I teraz widzicie ile waszej kasy idzie na ZUS i ile jej się marnuje yy, Najprostszym sposobem, żeby nie płacić na ZUS jest bodajże umowa o dzieło, wtedy się odkłada chyba mniej, coś tam takiego No, w każdym bądź razie dziesiąty absurd to naród, który mimo iż dostaje po dupie, nadal głosuje na te same ugrupowania, które po tym tyłku nas leją za każdym razem, gdy dostaną się do władzy. Natomiast ludzi, którzy chcieli zrobić porządek, okrzyknięto oszołomami. Eee, taki przykład dam pan J.K.M. Chociaż... nie, no dobra. Pan Janusz Korwin-Mikke... E, który... który co? No, który chciał cokolwiek zmienić i ma jakieś pojęcie o polityce, ale uważają go za nienormalnego. Cóż, Panie Gostliku, za reportaż... To... Za, no, za ten tekst ma Pan łapkę w górę. Link znajdziecie w opisie do filmu, a ja będę kończył, ponieważ podkład mi Umyka. To był 35. odcinek Podziemia Podcastu, Interia 360, a już wkrótce będzie odcinek Niespodzianka, ale o tym się dowiecie, jak zostanie opublikowany. Nie no, w każdym razie sądzę, że wyjdzie fajnie, ale nie zdradzę wam co i jak. E, tak, no to tyle w tym temacie. E, trzymajcie się, cześć wam.